Rozdział 41 Z martwych wstawszy ludzie zostaną podniesieni do wiecznego szczęścia lub też doświadczą niekończącej się żałości. Czynienie zła nigdy nie było szczęściem. Ludzie pozostający w przyziemnym stanie żyją na tym świecie bez Boga. Każdy człowiek z martwych otrzyma według swych czynów i postępowania za życia. I teraz, mój synu, mam ci więcej do powiedzenia o przywróceniu, gdyż niektórzy mówiąc o tym... Przeinaczali Pisma Święte i zbłądzili z tego powodu. I czuję, że Ciebie także niepokoi myśl o tym, dlatego Ci to wytłumaczę. Mówię Ci, mój Synu, że sprawiedliwość Boga wymaga wypełnienia planu przywrócenia, gdyż konieczne jest, aby wszystkim przywrócono ich właściwy stan. Jest to sprawiedliwe, i wymagane mocą i zmartwychwstaniem Chrystusa Że dusza ludzka ma zostać przywrócona swemu ciału A każda część ciała ma znaleźć się na swoim miejscu I sprawiedliwość Boga wymaga, aby ludzie byli sądzeni według swych czynów Jeśli ich czyny i pragnienia serc za tego życia były dobre Aby w ostatni dzień otrzymali w zamian to, co dobre A jeśli czyny ich były złe aby otrzymali w zamian za nie to, co złe Wszystkim więc zostanie przywrócony ich właściwy stan Wszystkim zostanie przywrócone kompletne ciało To, co śmiertelne, stanie się nieśmiertelne Zniszczalne, stanie się niezniszczalne A ludzie zostaną podniesieni do wiecznego szczęścia Dziedzicząc Królestwo Boże Lub też doświadczą niekończącej się żałości Dziedzicząc Królestwo Diabła tak się stanie jednym, a tak drugim Jeden będzie wyniesiony do szczęścia według swych pragnień szczęścia Inaczej mówiąc, dane mu będzie dobro według jego pragnień dobra A drugi otrzyma zło według swych pragnień zła Gdyż tak jak pragną przez cały dzień czynić zło Według tego otrzyma zapłatę zła, gdy nastanie noc jeśli jednak ktoś się nawrócił, odstępując od swych grzechów i do końca swoich dni pragnieniem jego była prawość, zostanie nagrodzony prawością. Ci są odkupieni przez Pana. On ich zabiera i wyzwala z niekończącej się nocy ciemności. I tak powstaną lub upadną, albowiem sami wydają na siebie wyrok, gdy decydują się czynić dobro lub zło. Oto wyroki Boże są niezmienne, dlatego przygotowano drogę, aby kto chce, mógł na nią wstąpić i dostąpić zbawienia. Mój Synu, nie ryzykuj więcej obrazy Twego Boga, postępując wbrew naukom, wbrew którym ryzykowałeś dotychczas popełnienie grzechu. Nie sądź, że ponieważ powiedziano o przywróceniu, to ze stanu grzechu przejdziesz w stan szczęścia. Oto mówię ci, że czynienie zła nigdy nie było szczęściem. Mój synu, wszyscy ludzie, którzy znajdują się w swym naturalnym, inaczej mówiąc przyziemnym, stanie, są w otchłani goryczy, skrępowani więzami niegodziwości, żyją na tym świecie bez Boga, a ich postępowanie jest przeciwne naturze Boga, dlatego stan ich jest przeciwny istocie szczęścia. I czyż słowo przywrócenie oznacza zabranie czegoś z naturalnego środowiska i umieszczenie w środowisku obcym, inaczej mówiąc w środowisku sprzecznym z jego naturą? Mój synu, tak nie jest, gdyż słowo przywrócenie oznacza wymierzenie zła za zło, inaczej mówiąc tego, co przyziemne za przyziemne, tego, co diabelskie za diabelskie. Dobra za dobro, prawości za prawość, sprawiedliwości za sprawiedliwość i miłosierdzia za miłosierdzie Mój Synu uważaj, abyś był miłosierny wobec naszych braci Postępuj sprawiedliwie, rozsądzaj w prawości i nie ustawaj w czynieniu dobra I jeśli będziesz czynił to wszystko, otrzymasz swą nagrodę Dane Ci będzie w zamian miłosierdzie, będziesz miał w zamian sprawiedliwość i dobrem będziesz nagrodzony, albowiem to, co wydajesz, powróci do Ciebie i będzie Ci przywrócone, dlatego przywrócenie dodaje do potępienia grzesznika i nie daje mu żadnego usprawiedliwienia.